W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o ministrze Gowinie i od tego czasu wydarzyło się sporo rzeczy w polskiej polityce. Było parę wywiadów, m.in. w rzeczy Terelikowski rozmawiał z Gowinem, bardzo taki charakterystyczny wywiad w której Terlikowski pytał, co jeszcze robisz w PO i odpowiedź Gowina próbuje przywrócić ją do pionej do korzeni konserwatywno-liberalne. A... a żeby, a ch chciałbym się ustosunkować do tego, co mówisz, co do tego nawet zrobił sobie taką ankietę w internecie, w której zbadał, kto jak, czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta o tej platformie, czy ktoś się popiera. Tak, to nazwa tej ankiety można sobie wypełnić i o tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo to jest powiązane z naszym dzisiejszym tematem. Jaka platforma ORG? No a później to, co oczywiście katolicy konserwatyści e, mogą robić w takim wywiadzie, zwłaszcza z Terlikowskim, który jest radykalnym katolikiem, e, to oczywiście rozmawiali o in vitro. E, tutaj sławny cytat, który jak zwykle się odbił echem później, że procedura in vitro jest bardzo mało skuteczna. Powieści o tym, że jej skuteczność wynosi 25%, można włożyć między bajki, to zwyczajne kłamstwa. E, w Wielkiej Brytanii skuteczność wynosi 5%. Czyli konserwatyści rozmawiali na tematy, które najbardziej lubią poruszać, które najbardziej denerwują całą resztę społeczeństwa. Konserwatyści, Klasiek. tak. Z kolei Piotr Górsztyn znowu do rzeczy pisał, że kłopotem może być zmuszenie do odejścia z PO lub wyrzucenie z partii Gowina w niewygodnym momencie, na przykład w czasie sezonu ogórkowego, o ile ten zdarzy się... Drugim kłopotem jest brak odpowiedzi na pytanie, ile osób z PO pójdzie za Gowinem. Na razie wiadomo, jest kilku. Tu, tutaj dywagacje na, tym, na temat tego, kiedy Gowin mógłby się w końcu odłączyć od Platformy Obywatelskiej. I kiedy najbardziej opłacałbyś go wyrzucić? Tuskowi, no tym, oczywiście. Z Wszyscy, którzy chcą go wypchnąć, e, z, będą starali się to zrobić oczywiście w momencie, kiedy, kiedy, kiedy zostanie to jak w, w największym spo, to sposób, jak to jest możliwe, przemilczane, no, ile w, w ogóle można być w tym momencie. A dlaczego e, znowu ten motyw wyrzucenia Gowina z partii e, powraca, bo przez jakiś czas ucichło znowu o Gowinie i, i wróciło jak bumerang? To oczywiście wypowiedź Donalda Tuska, i pisze o tym Renata Grochnal w Gazecie Wyborczej, że w Donalda Tuska SLD to domniemany potencjalny partner, który oczywiście od razu skrytykował Gowin. I Warto, się również, Warto się również odnieść do tej wypowiedzi Donalda Tuska, że się czuje obecnie bardziej socjaldemokratą. Też, także, także Jarosław Gowin znowu e, w platformie wewnętrznej prowadzi utarczki, chociaż e, muszę przyznać, że ten manewr z e, ankietą odnośnie platformy, który e, został wczoraj opublikowany w sieci, e, znowu, z, znowu podnosi sprawę, to znaczy kiedy zostanie wyrzucony i, i czy to będzie wyrzucenie dyscyplinarne, jeżeli tak, to e, jeżeli zostanie wyrzucony od razu, to będzie to jasny sygnał, że w platformie nie ma możliwości na demokratyczną debatę na temat programu, więc tak naprawdę Gowin jest nikomu nie na rękę, jest niewygodny i e jest po prostu e osobą, którą tak naprawdę pewnie Platforma chciałaby spychać na e taki jak Rokite, na, na, na dalszy, na dalszy plan w końcu go wyrzuci. Dokładnie, ale jedno jest pewne, Gowin nie daje o sobie zapomnieć, a tymczasem przejdźmy już do właściwej części audycji. Dobra. Dzień dobry Państwu, Filip Szarecki oraz Paweł Skała, zaczynamy dwie Polski, a dzisiaj zaczynamy tak jak zwykle od sondaży wyborczych. Hmm. Jest to dość ciekawy sondaż wyborczy, PiS cały czas na prowadzeniu, następnie platforma, która wymieniła się z PiSem już jakiś czas temu, chociaż nie tak dawno. SLD, ruch Palikota i PSL mniej więcej tak, jak mieli cały czas. No trochę ruch Palikota się wzmocnił, bo już był na poziomie 4%. Co ciekawe, KNP wzrosło do 5%, co dawałoby im wynik, który... Yy, który by w, yy wprowadził do Parlamentu jakiś posłów im, aczkolwiek, gdyby takie uzyskali wynik, aczkolwiek myślę, że do tego można wrócić, jeżeli będą powtarzały się takie sondaże, bo 5%, jeżeli raz występuje, to w sumie nic nie znaczy. Jeżeli myślę, że przez nie wiem, następny miesiąc, dwa, trzy chociażby na tym poziomie było poparcie, to, to będzie ciekawszy temat do dyskusji ale tymczasem zaj zajmiemy się tym, co najciekawsze mm, dokładnie, jeszcze, jeszcze odnośnie tych sondaży warto wspomnieć, że e, miały miejsce, przeprowadzono je 1 czerwca czyli w Dzień Dziecka e, sondażownia Millward Brown e, i e, ja tutaj najbardziej, w sumie e, dla mnie najistotniejsze w tym sondażu jest to, e, że ten właśnie KNP e, 5% wynik mógł być Elementem, który nie tyle przeważył, co miał istotny wpływ na dzisiejszy temat programu, to znaczy na Przemysława Wiplera. Tak, a co się stało z Przemysłowym Wiplerem? Powiedz, opowiedz, zdraź to wszystkim, nasze znaczy, no, Ta tym, tajemnica, nie <grym> to tajemnica jest faktycznie, to, to, to, to trzyma w napięciu, no poseł Wipler opuścił klub par parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz wszyscy, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, dowiedzieli się to dopiero od nas, czyli może ktoś, kto spał przez ostatni tydzień, to się już dowiedzieli. Tak, dokładnie. To nie jest naj, jakaś najnowsza i najważniejsza informacja w tym odcinku, ale zaraz, zaraz będziemy analizować co się działo, dlaczego się działo i, i, i jaki to ma wpływ i jakie powiązania. A przed tym jeszcze e, spójrzmy na drugi sondaż wyborczy, który e, został wykradziony przez e, reportera faktu pod ukryciem e, prosto z siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Tajny sondaż PiSu, który opublikował fakt, oczywiście że komo tajny, bo nie, nie możemy mieć pewności, czy fakt sobie po prostu nie zmyśla, z ósmego... E, Chyba, że o... są właśnie PiS zrobił taki kontrolowany przeciek. słuchaj, to też jest możliwe. Tak, to się robi, No, no, no oczywiście jest taka szansa... Nie, żeby, że ty, nie, żebym coś mówił, że to możliwe, nie raczej nie, przecież nie, byśmy nie, mogli. No, to nie no, oczywiście jest taka szansa, że to jest kontrolowany przeciek, że próbują wzm wzmacniać e, to, to poczucie, że już platformę przegonili i faktycznie, no, ten sondaż pokazuje dobitnie, że e, odsuwają się e, od platformy, wyprzedzają ich, a platforma zostaje w tyle. Platforma tak, czy znaczy, inaczej nie. Tak, jak to już zapowiadaliśmy, w sumie od, od, od, od dawna tym mówimy, że platforma jest coraz bardziej zdyszana. I faktycznie to się realizuje. Tylko, co, czy... co nie zmienia faktu, że należy patrzeć na takie sondaże jednak przez palce. Mówię o poważnych sondażowniach, a o takich wewnętrznych, to już myślę, że ich jakby skuteczność jest bardzo, bardzo mała. I... Znaczy, wiesz, tu jest, taki, tu jest taki dowcip, bo to jest wewnętrzny. I jeszcze wykradziony sondaż. I to jeszcze wykradziony przez fakt. Czyli to, to, to... nawet potrójny dowcip, taki, nie? No, no, ale... I potrójny, ale, ale, ale przejdźmy do no, tematu. Myślę że, myślę, że możemy już do naszego ukochanego posła Wiplera przeskoczyć, który opuścił prawo i sprawiedliwość w świetle reflektorów i w świetle fleszów który, reporterów i, który, który, który oczywiście nie, nie zrobił tego jak w jakiś taki strasznie kontrowersyjny sposób, nie, nie odciął się jak Ziobro czy, czy, czy, czy, czy, czy inni posłowie którzy opuszczali PiS i byli rozłamowcami Słuchaj, a dlaczego jesteś jest ukochanym posłem właściwie? Ja, ja sobie tego tak zadałem takie pytanie i chyba znam odpowiedź. Zapewnił nam trochę takie rozrywki, znowu taka porcja ciekawych informacji. Tak, no, oczywiście, no tutaj jakby Gowin już trochę się przejadł zawsze, Wipler daje trochę takiej no, świeżości. A to jednak ta bardziej wolnorynkowa strona, która nas jakoś tam bardziej troszeczkę interesuje, bo pozostałych jest dużo więcej. Tak, no, możemy też mówić oczywiście o, o tym, że jakiś poseł ruchu palikota opuścił właśnie owy ruch, ale, ale to są tak naprawdę politycy, którzy mało znaczą. To, którzy, którzy nie brylowali tak w polityce jak Wipler. Wipler, który zasłynął i był wysyłany przez Prawo i Sprawiedliwość do najważniejszych programów telewizyjnych, radiowych, aby ścierać się z innymi politykami. To był facet, który świetnie rozumiał gospodarkę i był bardzo prze, prze, przekonujący, charyzmatyczny. Znaczy jeszcze taką sprawą z Ziplerem było to, że on nie był obciachowy, co w PiSie jest bardzo cenne, no, jeżeli no. mają nieobciachową osobę, bo większość z nich Mm, nie mówiąc nic, to są, to są ludzie oczywiście, nie oceniając tego, ale jednak mają tak sobie jakiś, jakąś dozę obciapu, nie? nie. taki nie był. No jest to, to jak zwykle oczywiście naleciałość tutaj eee, Pawła... Znaczy mówię z punktu widzenia takiego no, masy. Jakkolwiek to strasznie brzmi, bo nie lubię tego, ale wiadomo, wiadomo co chodzi. W, ka w każdym razie poseł Wipler opuścił Prawo i Sprawiedliwość. Eee, postanowił stworzyć ruch e, republikański który, który, który będzie konkurował nie tylko z prawem i sprawiedliwością, ale również z platformą, i to tak naprawdę podejrzewam, że to ten elektorat będzie próbował najbardziej przejmować, bo będzie się postulaty ruchu republikańskiego są absolutnie liberalne. Można powiedzieć, że to jest właśnie źródło platformy czyli redukcja administracji, demokracja bezpośrednia, reforma edukacji, no to jest to wszystko, co właściwie Platforma sobie założyła, tylko teraz w nowej odsłonie. Znaczy wiadomo właściwie jedną rzecz, jeżeli Jarosław Gowin odejdzie z Platformy Obywatelskiej, to na pewno nie, nie będzie konkurował z Wiplerem, bo nie ma miejsca na konkurencję po prostu. Tak, to już byłoby za są dużo. To do zbyt podobni, więc po... jeżeli Gowin wyjdzie z platformy, to na pewno powstanie coś wspólnego. To mm. wiemy po prostu. To, to, jest, to, to, to, to wynika jedno z drugiego. Okej, okay, ale będziemy spekulować za sekundę. Ehm, przygotowałem dla nas, e, e, dla naszych widzów, e, dla naszych słuchaczy, którzy będą mogli znaleźć na naszej stronie internetowej e, ten wykres e, Zmiana ilości wypowiedzi dotyma, dotyczącą Przemysława Wiplera w porównaniu do naszego poprzedniego wykresu, e, czyli zmiany ilości wypowiedzi dotyczącej Jarosława Gowina. Nałożone, nałożyłem na, na siebie te dwa wykresy, żeby pokazać, e, jak bardzo w internecie e, panicznie zareagowano na wieść, e, że Wipler opuścił PiS. E, od, tego zielony, od 10 e, maja z, zaczą, za, zacząłem spisywać dane, co jest zaznaczone zieloną kreseczką i 3 czerwca kiedy Wibler opuścił PiS jak widać przebija to można powiedzieć, że dwukrotnie popularność w internecie, dużo więcej o tym wspomniano, wspomniano niż, niż... nie Niż właściwie o czymkolwiek z Jarosławem Gowinem. Tak, znaczy, łącznie wydaje... z opuszczeniem Ministerstwa Sprawiedliwości, mi się, co jest się, dosyć słuchaj, ważne. Mi się tutaj wydaje, że to wynika z tego, że faktycznie y, PIS-owi rośnie poparcie i to jest nieoczekiwane, że nagle z wychodzi. To jest zaskoczenie trochę. Tak, to tutaj muszę przyznać, że w ogóle e, to jest dobre posunięcie ze strony Wiplera, bo opuszczenie PiSu w momencie, kiedy im e, słupki rosną, e, jest, e, ma coś w sobie czystego i uczciwego. Oczywiście to może być zagrywka polityczna, ale jeżeli powiedzmy teraz by odchodzono z masowo posłowie Platformy by odchodzili z owej podczas gdy lecą na łeb na szyję im słupki, zawsze można mówić, że po prostu płyną z prądem i próbują robić tylko to, to co, żeby utrzymać się przy, przy władzy czy, czy przy po prostu w Sejmie. Nie, a nie, nie z czystości poglądów, tak jak zrobił to Wipler w momencie, kiedy, kiedy jego partia rośnie w siłę. Co ważne, mam, mam takie yy, przeczucie, yy, tak naprawdę Wippler będzie miał teraz ogromny kłopot yy, z utrzymaniem takiego zainteresowania, jakie wzbudził na początku, bo no cóż ma swoje struktury ruch republikański który jest bardzo w pozorom małą organizacją i rozmawiałem miesiąc temu z moim serdecznym przyjacielem który, którego nazwiska nie zdradzę dla, dla jego nie wiem bezpieczeństwa czy, czy, czy, czy nie zdradzania źródeł dziennikarskich ale bo jak, to, bo jak to mawiają niektórzy znani prawicowi nie wiem publicyści czycha, nie no, nie no, grasuje masowy samobójca, więc wiesz, nie, oczywiście że żartując, bo Wiple przecież nie ma takiej płacy, ale nie będę w razie czego robił mu podgórkę. górkę, no to, to po prostu słyszałem, że ruch republikański le, ledwo zipie, nikt tam już, nikogo tam już prawie nie ma i tak naprawdę um, dopiero teraz z tym wyjściem Wipler zrobił wokół tego szum i jest szansa, że ten ruch się odrodzi i wejdą nowe, nowa, nowa świeża krew. Tam znaczy możliwe, że wiesz, że Wipler miał taką sytuację jak Gowin, że to jest teraz albo nigdy, nie? bo Gowin też miał taką sytuację. Zaczął, Gdyby w tym momencie nie zrobił pewnych ruchów, to zaczął już tylko słabnąć. W tym momencie Gowin utrzymuje swoją pozycję, nawet buduje ją, i Wipler wychodząc z spisu też zaczął budować swoją pozycję w jakimś sensie. Może, może może, tak było, bo, bo, bo tak bardzo się nie interesuje wewnętrznym życiem PiSu, ale wydaje mi się, że mogło tak być, że on się po prostu poczuł marginalizowany i stwierdził, że to jest jakiś tam moment, żeby, żeby uderzyć, że tak powiem. Zresztą na to mogłoby wskazywać artykuł, na który się natrafiłem. Tylko niestety sobie go skasowałem, ale w każdym razie Natrafiłem na artykuł, w którym w pisie, on, on mówił, że w piśmie mówią, że ma siedzieć cicho i poczekać, aż dojdą do władzy, i właściwie się nie odzywać, nie przeszkadzać, bo bardzo dużo etatystów spisu no, nie było przekonanych co do tego, co on mówi. Może nie jak mówi, ale właśnie co do tego, co on mówi. Tutaj, tutaj to rozżalenie Wiplera można też poczuć, kiedy jakiś dziennikarz, już naprawdę nie pamiętam nazwiska i bardzo przepraszam tego dziennikarza, ale zapytał się go w jednym z wywiadów, kiedy rozmawiał ostatnio z prezesem Kaczyńskim i Wipler musiał naprawdę chwilę pomyśleć i okazało się, że to było bardzo dawno temu. Więc jakby tutaj nie miał szansy jakby przebicia się do, do góry z tymi ideami. Mówi się, że wewnętrzne sondaże Pisu niedawno wykazały, że będą musieli mówić o bardziej socjalnych postulatach, bo to im będzie przynosiło korzyści, jeżeli chodzi o, o słupki i poparcie. No a to dla Wiplera jest oczywiście no, kolejny policzek dla jego, dla jego poglądów wolnorynkowych, bo on przecież wyrósł z UPR-u i tak naprawdę jest bliżej mu poglądami do Korwina niż do Prawa i Sprawiedliwości. No tak, tak, tak. No dobra, to może przejdźmy do następnego punktu w takim razie. Następny slajd, który przygotowałem, to oczywiście wypowiedzi różnych polityków, dziennikarzy, którzy, którzy oczywiście nie mogli się powstrzymać i zabrali głos w sprawie Wiplera. Hmm. Dziękiewicz bardzo ładnie to napisał. Tak, fatalna tak, strata za, Zabawny sposób, bo właściwie odniósł się do m, Chyba pięciu środowisk W jednym zdaniu Fatalna strata dla PiS Przed Wiplerem szansa, szansa, jeśli republikanie Zdołają porozumieć się z narodowcami Pozyskać znaczną część korwinistów no to, to Tutaj faktycznie Przed Wiplerem jest trudne zadanie Ale on ma szansę połączyć Te trzy środowiska, bo jest najbardziej neutralny Z, z, z nich wszystkich tak, i myślę się, że, że z Wipler jest autentyczny w jakimś sensie i dla ludzi od Korwina, przynajmniej części, bo, bo nie wszystkich, ludzi zniechęconych do Korwina, ale nie będących w środowiskach PiSu czy narodowców. Znowu, dla niektórych narodowców też jest autentyczny. No dla PiSu oczywiście nie, nie za bardzo chyba już teraz. No więc myślę, że ona ma potencjał. Na pewno, ale, na, pewno ale... większy, na pewno większy potencjał po tej stronie gdzieś tam politycznej niż na przykład taki Korwin, o który, którym nawet nie warto wspominać. Stary, stary, stary elektorat Platformy jeszcze może się skusić na, na, na Wiplera, który naprawdę opie, o, obiecuje jakby no, e, coś, co mówi Gowin właściwie, ci politycy się nie różnią zbytnio od siebie. E, z kolei... E, o Wiplerze wspomniał też Radomir Szumełda. Nie wiem czy znasz tego polityka Platformy Obywatelskiej. Wyjątkowo, wyjątkowo znany z swoich preferencji seksualnych i właściwie tylko tego. O Wiplerze wspomniał. A ja kojarzę, kojarzę. Teraz jak przypomniałeś mi, że ma dość. No wiadomo, że z czego jest znany, to faktycznie to się tego gościa. Wspomniał na Twitterze, że wygląda na to na realizację większego planu z Gowinem Rokitą i innymi w tle. Nawiasem mówiąc, Rokita został wydalony właśnie z Platformy Obywatelskiej. To jest świeża informacja. Już oficjalnie on przestał być politykiem w Sejmie Platformy już od dawna, ale członkiem PO był do, do, do niedawna i właśnie został z niej oficjalnie wyrzucony tak, aby uniemożliwić mu powrót, o, o którym się cały czas mówi i powraca ten temat, jak bumerang razem Gowin go namawia, Rokite, żeby wrócił do polityki, żeby niekoniecznie wrócił do polityki krajowej, ale chociażby gdzieś lokalnie zaczął działać. Ale czemu został wyrzucony właściwie z platformy? Nie płacił składek od bardzo dawna. No tak podejrzewałem. to. Więc... Chociaż musiał być zatwierdzone przez górę i mówi się, że właśnie to raczej jest... Nie chodzi oczywiście o te składki, tylko po prostu chodzi o to, że mógłby stanowić zagrożenie razem z Gowinem wewnątrz platformy. Czyli rozumiem, że został załatwiony w stylu ala Capone trochę. No za podatki poszedł siedzieć. Rokita z kolei za nieopłacone składki. Dzisiaj widziałem na onecie, że Rokita miał jakiś problem z, z komornikiem, który gdzieś mu za jakiś majątek, więc może po prostu nie o pieniędzy, żeby zapłacić te składki. No, być może. Nieludzka, nieludzka twarz platformy. Tutaj. To to, jakby pewnie mógłby się ubiegać jakąś ulgę. W każdym razie, wracając do Wiplera. dalej oczywiście na swoim wolu. Mariusz Błaszczak wrzucił swój cytat, że zwrócił się do Wiplera, żeby zachował się honorowo i oddał mandat poselski. To oczywiście próba wykończenia tego posła, bo jakby Wipler oddał mandat poselski, to już nie miałby szans na powrót do polityki. Tak jest w stanie utrzymać zainteresowanie mediów. No ale trzeba tak powiedzieć, jak dojdzie ktoś z partii, też nie, nie, nie można robić zarzutów tutaj błaszczakowi, bądźmy wobec nich uczciwi. Do nich mówię w sensie PiSu. PIS znaczy nie, no to, to było przewidywalne, że w ten sposób zareagują, w ogóle posłowie słowie PiSu mają teraz mały problem, jeżeli chodzi o o Wiplera, bo tak naprawdę on z, z nimi wszystkim był w stosunkach koleżeńskich i to nie był polityk, który krytykował Jarosława Kaczyńskiego bądź politykę PiSu. On mówi, że on chce stworzyć koalicjanta dla, dla PiSu i że chce rządzić razem z nimi, więc to jest dla nich bardzo ciężki orzech do zgryzienia i krytyka jest utrudniona powiedzmy, w ten sposób. Mhm. Znaczy, robi to w sposób bardziej autentyczny też niż na przykład Żobro, który gdzieś tam no w końcu dołączy do krytyków Kaczyńskiego, co jest dość modne wśród wszystkich ludzi, którzy występują z PiSu. A to się dla nich źle, źle kończy zwykle, bo w momencie, kiedy ludzie, którzy byli w PiSie zaczynają mocno krytykować Kaczyńskiego, przestają być autentyczni po prostu dla, dla ludzi, którzy potencjalnie mogliby ich popierać. Tak, no wyborcy prawicowi jakby nie akceptują takiego zwrotu radykalnego i, i po prostu nie dają później legitymizacji. No więc Wipler więc się nauczył na tej lekcji i pjn i, i Ziobry, i spółki. Nie? Chociaż, chociaż muszę przyznać, że Wipler wyciąga ręce do pjn -u. Nawet czytałem gdzieś jakąś wypowiedź. A to co innego, słuchaj. To może właśnie to, że wyciąga do nich ręce, ale jednak... Nie zaczął atakować Kaczyńskiego. Ma razem, e, ma, ma razem z Kowalem Migalskim tworzyć jakąś, e, jakąś siłę polityczną. E, chociaż słyszałem też w internecie, m, pojawiły się takie komentarze, i to jakiś członek Pejotenu, oczywiście anonimowy w jednym z wywiadów powiedział, że ten może jest małą partią, ma 1% procent pobarcia, ale ma już struktury i przychodzi taki jeden Wipler w pontonie do, do całego statku, który już dryfuje sobie i mówi, że on teraz będzie szefem i on się na to nie zgadza. No, że Tylko to, wiesz co, to jest facet w pontonie, ale który ma, powiedzmy, to jest duży ponton i on na nim ma 400 litrów ropy, a ten statek wprawdzie sobie dryfuje, ale nie ma paliwa i, i dryfuje powoli na skały. Tak, tak. Więc to jest taka sytuacja. Więc... Na tym statku to wręcz panuje kanibalizm podejrzewam. I oni już się już się... a on przyjeżdża wprost na pontonie, ale ma trochę jedzenia, nawet sporo jedzenia, ma tą ropę naftową i na takie rzeczy i mówi słuchajcie, to co? Ja wam to dam, ale ja sobie tutaj odpłynę tym statkiem, uratuję wam życie. No i oni teraz się oburzają, że przecież mamy statek. No halo. No ale nie idźmy no. dalej. To, to po prostu są różne głosy. To ten, że tak powiem, to, to podejrzewam, że w takich najmniejszych partiach. To zresztą u korwinistów najczęściej widać naj, najłatwiej opodziały wszelkiego rodzaju. E z kolei, e, dalej. Piotr... Ja myślę, że podziały korwinistów nie są największym problemem. Korwinistów samych, wiesz? Piotr I mają poważniejszy problem, konkretny, który nosi muszkę. No, nie, żebym o kimś mówił konkretnie. E, Piotr Górusz ten z kolei w do rzeczy artykuł popełnił, bardzo ciekawy w którym sugeruje, że tak naprawdę Wipler uprzedził kroki Jarosława Gowina, że nie, nie działał w porozumieniu z Gowinem, jak niektórzy zwykli mówić, że wystąpił, żeby stworzyć z Gowinem właśnie nową siłę polityczną, tylko wystąpił pierwszy przed nim e, po to, żeby m, zostać liderem, żeby być kimś ważniejszym, że e, e, mając świadomość, że jeżeli dołączy do Gowina, który wystąpił z Platformy, e, będzie miał dużo mniejsze, wpływy, e, dużo mniejsze wpływy w nowej partii. No wiesz, polityka w końcu to jest, każdy rozgrywa między każdym, nawet jeżeli są potencjalnymi sojusznikami, to i tak chcą mieć lepszą pozycję przetargową między sobą, nie? W, w, każdym, w każdym razie to jest ciekawe spojrzenie na, na, na sprawę, bo tak naprawdę um, tutaj um, Gowin ze swoją polityką podgryzania wewnętrznie platformy um, jest, um, no, został wystawiony, bo jeżeli teraz przejdzie do, do, do Wiplera, no to któż, któż będzie liderem tej partii? Niektórzy mówią, że ego pokonało Wiplera i faktycznie może to być wielki problem pogodzenia się dwóch takich osobowości, które pewnie będą miały problem, żeby uznać jednego za lidera. Znaczy zagrożeniem to, to, to, to dla tego są... środowiska nazwijmy to konserwatywno-liberalnego, jest to, że. Mm, możliwym jest to, że mm, hm, jakby to powiedzieć że Wippler oddał zbyt wczesny strzał po prostu. Nie? Niestety, tak, tak to wygląda. Z kolei Gowin, mam wrażenie, zorientował się w tym momencie, że nie tylko powinien podtrzymywać zainteresowanie mediów, jak widać na tym wykresie, wcale nie idzie mu tak dobrze, jak w przypadku Wiplera ale przede wszystkim powinien pozyskiwać ludzi w strukturach platformy, bo to od nich będzie w dużej mierze zależało czy odniesie sukces wyborczy niezależnie czy z platformą, czy bez platformy, czy z jakikolwiek ruch będzie musiał mieć poparcie wśród ludzi, wewnątrz partii i Gowin parokrotnie zwracał się, że tak naprawdę konserwatystami w największej sile i niedoszacowanymi są ludzie w strukturach platformy, w lokalnych strukturach znaczy, naszą taką powiedzmy, naszą w sensie, o której mówimy, partią widmo, która istnieje i nie istnieje i właściwie nie wiadomo, czy jest, czy jej nie ma, czyli Gowin i Wipler, no to skomentował to fajnie Samuel Pereira z hipster prawicy, który powiedział, że Wipler z Gowinem i Rokitem oczywiście nie chcą żadnej partii. Dokładnie tak jak w 2001 roku Stowarzyszenie Platforma Obywatelska RP, która również nie chciała żadnej partii. No Tak, no, no jak, jak się to skończyło, widać i ne, można <grym> powiedzieć, że to jest doskonały przykład uprawiania polityki. No właśnie tak się powinno to robić. Mam wrażenie, że niestety Gowin ma tu więcej doświadczenia niż Wipler. Znaczy, mi się wydaje, że Wipler popełnia błędy. nie? Znaczy, Gowin też zresztą. Widać te błędy. Oni to rozgrywają, ale tutaj to są błędy. Nie mają takiej perfekcji, jak na przykład Tusk w rozgrywaniu, który jest... Mimo miejsce... wszystko le, dużo, lepiej, dużo lepiej jest, że coś w ogóle robią. Gdyby mieli zamilknąć, to pewnie by od, odeszli w niebyt polityczny jednak mają jakieś, jakieś szanse na przetrwanie razem. Zdecydowanie to jest poważna propozycja Gowin z Witlerem. Co do, co do jeszcze obiecywania, że nie będzie, nie będzie nikt startował i to tylko jest stowarzyszenie, to tak samo mówi Ruch Narodowy, nawiasem mówiąc, który niedawno miał swój, swój kongres. O, to, o tym, czy będą kandydować znaczy jako, jako partia do, do Sejmu i będą próbować z, z, zmieniać Polskę od, od, od strony ulicy wiejskiej, zdecydują w referendum, ale ja podejrzewam, że nie będzie możliwy inny wynik niż, niż zaangażowanie się, ponieważ... Tak, to w ogóle tutaj też nie ma jakby żadnych wątpliwości. No fajnie, bo dzieje się coś ciekawego, tak jak wcześniej się coś działo z po, po, poprzednimi wyborami do Sejmu, gdzie dostał się ruch Palikota, gdzie faktycznie wtedy już było czuć, że jest jakiś potencjał, że coś się może zmienić na scenie politycznej, ja nie mówię czy, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale teraz czuć znowu ten klimat. Po prostu jest jakiś czas na jakieś zmiany w polskiej scenie politycznej. No jasne, no. Dlatego Zawisza i inni posłowie, byli posłowie i kandydaci na posłów czy typu Bosak ruchu narodowego mogą, mogą być kolejnym elementem, który będzie się składał z Wiplerem Gowinem w konserwatywną jedną całość, ale o tym będziemy rozmawiać pewnie znowu za jakiś czas, bo te tematy nie umierają. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie odcinka taka maszynka i trybiki my na razie analizujemy jeden trybik, Wipler, mam wrażenie, że został mówiony dosyć solidnie a, a, a w następnych odcinkach będziemy, będziemy pewnie mówić o równie aktualnych rzeczach i pewnie ta maszyna w końcu się zazębi i zacznie działać. Tak, ale ta polska gra o tron trwa i to jest e, pewne. Tak, można, można tak powiedzieć jakieś spoilery nowe, czy... E, czy Gowin, <grymne> czy nie, Gowin to, już ma to, to, no, tą ściętą głowę, czy, czy, czy, czy jeszcze nie, bo to wiesz, to tak, tak właściwie by wynikało, że skoro to jest stark, to, to powinien zginąć. Ja tylko zalecam, żeby Przemysław Wipler ani Jarosław Gowin nie próbowali żadnych ślubów. <grym> tak, oczywiście. To, to być, może, być może, słuchaj, wybory na, na prezesa platformy mogą się okazać właśnie takim weselem dla Gowina. E, no, no cóż, e, zobaczymy, obserwujemy dalej. E, myślę, że warto. Myślę, że warto. Przed mikrofonem Filip Szalecki oraz Paweł Skała.